Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, nie tylko dla Was to spotkanie jest wielkim wzruszeniem. Dla mnie również mówię to na początku, ażeby tym prostym stwierdzeniem odpowiedzieć na słowa, które skierowaliście do mnie na początku. Przede wszystkim odpowiedzieć na Waszą obecność. Pragnąłbym zbliżyć się do każdego z Was każdego z Was przygarnąć z każdym z Was zamienić chociaż jedno ojczyste słowo darujcie, że jest to niemożliwe ale pragnienie serca jest takie Drodzy moi Spotykamy się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Przed oczyma naszej wiary Otwiera się jerozolimski wieczernik Z którego wyszedł Kościół I w którym Kościół wciąż trwa to właśnie tam narodził się jako żywa społeczność ludu Bożego, jako wspólnota świadoma swej misji w dziejach człowieka. Kościół woła w dniu dzisiejszym, stale powtarza to wołanie, jednakże dzisiaj brzmi ono szczególnie żarliwie. Przyjdź Duchu święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. I dlatego też pozwólcie, że to moje z Wami dzisiejsze spotkanie wobec szeroko otwartego wieczernika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec, włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy. Pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja którego również nazywacie Ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką, o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej świętości ludzkiej duszy i ciała. Wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec. I pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w Wieczerniku Kościoła związani z najgłębszym nurtem Jego dziejów. I będziecie wówczas trwać w Wieczerniku dziejów narodu. Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z nas przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych itd. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w Wieczerniku Zielonych Świąt. a także w wieczerniku naszych dziejów.